Witam Was drodzy, słuchacze, podcastu Jskinia głupoty yy, Ważne dzisiaj wydarzenie, ważne wydarzenie. Yy, dzisiaj mianowicie jest koniec świata. Dzisiaj dokładnie za 3 minuty. 3 minuty będzie koniec świata. Jest 21 maja, o właśnie za 2 minuty będzie. 21 maja yy, roku 2011 i o godzinie 18 będzie koniec świata yy, no i właśnie yy, właśnie teraz jest 17.58 i ten koniec świata będę z wami przeżywał, albowiem tak Bóg im. Umie wywiły że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, a miał życie wieczne. Tak, tak Krzyżmen umiłował świat, że koniec swojego życia chce zapisać właśnie w tym podcaście, którego nikt nie przesłucha, bo inni też umrą. Ale to jest ważne, żeby nagrać swój koniec, więc ja będę miał taką okazję. Nie wiem, czy jestem tylko jedynym podcasterem, który ma taką okazję, ale na pewno to zrobię, więc yy, właśnie yy, właśnie z mikrofonem będę kroczył pod okno, patrzeć jak to się stało. No, więc już za chwilkę będzie. Po krótkiej przerwie zostało nam około 30 sekund życia. 30 sekund życia to yy, jest yy, ostatnie 30 sekund czegoś wspaniałego, więc y, jedni się modlą w tym czasie, Dudzy uprawiają seks, cieszą się ostatnimi chwilami życia, a ja nagrywam dla Was podcast, słuchajcie, obserwuję, co się dzieje, niebo takie może niezbyt słoneczne, takie zachmurzone, ale jednak i wybiła godzina osiemnasta. Już to, przecież mnie, mają być trzęsienia ziemi. Dlaczego nic nie ma? Dlaczego nic się nie dzieje? Widzę wiatr. Widzę wiatr, jak drzewa się uginają od wiatru, to pewnie zwiastuje to. Tak, tak, proszę Państwa, proszę Państwa, ziemia, co ja widzę przez okno, ziemia pęka. Wychodzi z niej potwór, lawa, lawa, lawa pożera wszystko. O Boże, mój, mój budynek zaraz runie. Widzę, że przesywają się do niego osy, cały budynek jest w osach, jaszczury wychodzą z powierzchni ziemi. Na niebie widać trąbę powietrzną, ktoś do mnie dzwoni na skejpie, pewnie też już umiera, by to umierająca siostra do mnie dzwoni, czy w jej w życiu też się stało coś takiego, okropnego? Nie, proszę państwa, to nie może być prawda. Do mojego pokoju wkroczył anioł śmierci, nie niż mnie, aniele śmierci, nie niż mnie, śmierci! Nie zabijaj mnie, proszę, nie zabijaj! Co ja takiego zrobiłem? Minuta po końcu świata, a już wszystko się dzieje. Proszę państwa, tutaj anioł śmierci z wymierzonym mieczem w moją głowę krzycha na moje życie. Aniele śmierci, nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! Za oknem widzę więcej aniołów śmierci, którzy zabijają każdego, kogo spotkają na swoją drodze. Aniele śmierci, nie zabijaj mnie! Jaskinia Głupoty najgłupszy polski podcast znowu nadaję. Cześć, jestem Krzyżmena, wy słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. Kurde, nie wiem jak przeżyłem ten koniec świata. Przed chwilą usłyszeliście relacje yy, z tego końca świata, ale... Jak mi się udało, to nie wiem, po prostu się obudziłem i żyłem. Cały świat też zaczął żyć, nie wiem, może to jest jakaś nowa ziemia albo coś, ale w każdym razie odcinki Jaskini Gupoty zostały. No i dzisiaj kolejny z takich odcinków, yy, odcinek co ciekawe nie jest plenerowy, bo nie chce mi się jechać na rowerze, a ja poza tym za chwilę idę na dwór z kolegami, więc nie ma co, nie ma co po prostu yy, się bawić yy, w jeżdżenie na rowerze, które by zajęło no około dwóch godzin, bo jeszcze trzeba nagrać, jeszcze sobie trzeba pojeździć, no dobra nie trzeba, ale fajnie jest sobie pojeździć. A tak to, to po prostu zasiadam przed mikrofonem i nagrywam. Przynajmniej nie muszę się bawić z tym, że będzie jakoś głośniej albo coś. Dobra, no to co? Dzisiaj, dzisiaj odcinek kilku tematyczny, mam takie trzy tematy, yy, tak, trzy tematy i na tym, na tym będzie się właściwie skupiał cały odcinek, więc yy, nie będzie to może za długi odcinek, ale będzie. No będzie i myślę, że będzie fajnie. Co mogę jeszcze powiedzieć na wstępie? Na wstępie mogę powiedzieć, że nie będzie podkładu w odcinkach plenerowych. Zdecydowałem, że fajniej jest jak się słyszy plener w odcinkach plenerowych, więc nie będzie podkładu, podkład będzie tylko w takich odcinkach jak te. I będzie on tak fajnie zrobiony, tak radiowo, że tak kończę jeden temat, jest takie podgłośnienie muzyki yy, i później yy, ściszenie znowu tej muzyki i kolejny temat wchodzi. Myślę, że będzie fajniej. Nie, no dobra, nie wiem czy będzie fajniej, ale spróbujemy tak dzisiaj zrobić i zobaczymy jak wyjdzie. No, tak, tak bardziej profesjonalnie będzie. Chociaż podcast nie powinien być profesjonalny, uważam, że podcast powinien być e, obciążony jak najmniejszymi kosztami i w ogóle no po prostu powinno się robić to jak najbardziej za darmo, jak najbardziej nieprofesjonalnie. Wiadomo, że czasami trzeba kupić ten dyktafon, ale jak się ma dobry w komputerze, to po co kupować dyktafon? No chyba. Tak mi się zdaje. E, no dobra, nieważne. ważne, to ty, ja już was na chwilę zostawiam z jakimś tam promosem i zaraz wrócę. Dobry, ja przepraszam, ale czy mógłby pan wytłumaczyć, co to jest Pichont? Panie, Pichont, to ja pamiętam, jak ja byłem młody jak Pentaroc, to panie Pichonty, to wszędzie żyły. To chodził ci jeden prawie, że na drugim, panie. Ale to już nie te czasy. Chociaż ja panu powiem, panie, że nie jest <głosy> jak się rozgląda, bo pichon życza jonek, w nich wówna jonek, niż niej, nie, ci co opiwają szpil piwa, kieps na wolności, lecz ma małudził kości. Bo no, drodzy Państwo, pichonty to zwierzęta bardzo interesujące, aczkolwiek bardzo agresywne i bardzo gada piwem. to złote?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 Kurde, jakiego ja mam w ogóle pecha do urządzeń takich, takich odtwarzających muzykę, no bo yy, najpierw yy, miałem tą twoją mp3 nieszczęsną. Nie dość, że mi spadła i trochę, yy, trochę przyciski się poturbowały, to jeszcze teraz trzymam 40 minut, więc z niej nie korzystam. Później yy, miałem telefon swój, yy, który mi ukradli. No więc też nie mogę z niego słuchać muzyki, no to biorę dalej telefon, z którego wszystko ładnie jest, słuchawki są na swoim miejscu, wszystko ok, ale wejście USB się zepsuło, no i jak tu wrzucać sobie muzykę, czy tam podcasty na telefon? No to biorę sobie mm, telefon Nokia E51, z, który, z którego wcześniej przestałem korzystać, ale był on i znaczy którego wcześniej przestałem słuchać muzyki i co? I w nim się zepsuło gniazdko słuchawkowe. Nie mam do tego szczęścia. Teraz yy, postanowiłem słuchać tego na Na, na, na tej, na hmm, jak to się nazywa, na dyktafonie, na moim Olimpusie, ale e, to będzie rozwiązanie tylko chwilowe, bo nie wiem, spróbuję z tą Nokią, jak się zepsu, zepsuło i wejście USB, to przez Bluetootha, e, b, przez Bluetootha e, to zgrywać odcinki, ale w moim komputerze jest to tak rozwiązane, że albo tego Bluetootha Nokia pc Suite znajdzie, albo go nie znajdzie, to wtedy trzeba włączać i wyłączać komputer i tak spoko, żeby znalazło. No, ewentualnie mogę sobie wrzucać na dyktafonie, ale no, jeszcze się porysuje, bo już mi się raz porysował i takie ryski widzą widoczne, ale... No, ale no, nie wiem, no nie mam szczęścia do tego, no. ale nie mniej, to trzeba jednak jakiś temat zrobić. I tak, i pierwszy temat to jest takie urządzenie, którego pewnie nie widzieliście, a jeżeli widzieliście to tylko w internecie, jest to Williams Eggjet. Jest to no, y, takie coś do latania, taki y, odrzutowiec przenośny, coś takiego naszego odrzutowiec. Y, jest to takie małe, trochę tak jak balkonik wygląda, jak jest taki balkon z domu, to takie małe coś się wchodzi do tego, nawet się za sobą drzwiczek nie zamyka, tylko bo tu się z tym steruje i to ma taki pionowy start, z tego wy takie szyny wyskakują, znaczy pod tym są takie szyny do lądowania i to jest no, taki odrzutowiec pionowego startu, yy, którym, który może się rozpęcać do 100 km na godzinę. Testowała to amerykańska armia yy, i powiem wam, że coś takiego to jest świetne, jak na to patrzę. Może nie do działań, woj do działań wojskowych, bo zresztą słusznie zbarły to śmigłowce, no bo śmigłowiec, znaczy no, helikoptery, bo helikopter to, yy, to nie to, że jest większy, więcej ludzi pomieści, to jeszcze jest taki trochę opancerzony i nie widać żołnierza cały całego, to y, są, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś się coś stanie. Łatwiej z czego strzelać i w ogóle, bo teraz że taki Williams x -Jet jest jednoosobowy i tutaj jedną ręką by się strzelało, a drugą ręką by się to wszystko obsługiwa, obsługiwało. Ale nawet jeśli by się zrobiło kilku gości do tego, no to, że to by był Williams X-Jet kilkuosobowy, to i tak nie było to by zbyt komfortowe, no bo widać ludzi, po prostu widać ludzi i nie jest to za fajne. Ale na przykład tutaj do użytku takiego codziennego, to, to by było świetne, tak sobie pomyślałem, co by było, jakby tego się normalnie używało. I wyobraźcie sobie, że ludzie właśnie latają na takich Williams X-Jetach do pracy, do szkoły, to może się rozpędzić do 100 km na godzinę, więc jest dobrze. No, yy, nie byłoby już takich wielkich korków, powiedzmy, no byłyby, byłyby, ale w powietrzu by ludzie latali, ciekawiej by było na niebie, no, zawsze ktoś może się nam przy, przywalić do okna, bo nie patrzył, ale myślę, że coś takiego by było fajne. Yy, oczywiście link znajdziecie w opisie do odcinka, yy, będzie... No, będzie link do tego, y, można będzie zobaczyć, ale świetne, świetne, świetne. Y, ten link to na nie będzie filmik, bo z filmiku tego to widziałem, no i jeszcze tam ze zdjęć, ale świetne, po prostu jakby ludzie tym, tym, ten, tym tak normalnie sobie mogli latać, to, to by było fajne. no O, to by był taki może odpowiednik skuterów. może by się zrobiło także do 50 km na godzinę, czy coś takiego i to by był taki mały skuter. coś takiego fajnego by było. No. Zobaczcie sobie, link oczywiście pod odcinkiem. A dla tych z Państwa, którzy stęsknili się być może za moimi anegdotami, coś nowego. Otóż nieźwieć obudził się po zimowym śnie, głodny piekielnie, wyszedł na taką polanę, patrzy, a tam gdzieś w rogu kica sobie zajączek. On sobie no, no to mam śniadanko, podszedł do niego, i zając, koniec, niestety muszę cię zjeść. Zając mówi, nie no nieźwiedź, słuchaj, to tak nie może być, czekaj, to może za inni zjeżdżę, ja ci jakiś wiersz powiem. Mówię, dobra, mów ten wiersz, ale szybko. No jest tam, da, da, da, da, mu ten wierszyk. Mówi, dobra, koniec, koniec, no to cię jem. On mówi, nie no Niedźwierz, czekaj, no jeszcze nie. Próbuje odwróć tę sytuację, może ja ci zaśpiewam jakąś piosenkę. Mówię, dobra, śpiewaj, ale szybko. No my jest ten, mu śpiewa, la, la, la, wychodzi jakiś y, myśliwy z lasu, który wyszedł na polowanie, patrzy. Polanka na tej polanie pięknie niedźwiedzia, obok zajączek myśli, jest okazja, złożył się z fuzji i wypalił tego niedźwiedzia. I ten padając mówi do tego zająca i na cholerę były mnie te występy artystyczne. Co sądzicie o takich nietypowych imionach? Kiedyś na forum z samosi może albo z czymś, czegoś takiego było takie pytanie, że pewne małżeństwo lubi nazywać ma kilku synów i lubi je nazywać takimi nietypowymi imionami. No i teraz właśnie yy, się zastanawiają, jak nazywać dziecko. Biorą pod uwagę dwa imiona. Hephaistos oraz, no nie wiem, coś takiego podobnego też było. I ktoś im napisał to, to, to z czym się zgadzam. Yy, że, yy, że po co nazywać tak dziecko, jak tylko się je krzywdzi. Bo oczywiście dzieci się będą śmiały z takiego dziecka, że ma takie imię. A to, że rodzice będą mieli taką zabawkę z, z ładnym imieniem, to... No to, to nic nie daje takiego, więc y, nie wiem, po co nazywać tak dzieci, ale odpowiedź była, jeśli chcecie, koniecznie jakieś ciekawe imię, nazwijcie jej Domestos, co y, dobrze wszystko skomentowało. No i właśnie, w Izraelu żyje sobie taka para, która kiedyś już nazwała dziecko y, ten Pai, czyli ciastko i Honey, czyli miód. Znaczym Han, nie, Ho, Honey, Honey, nie wiem, dobra, nieważne. Teraz naprawiło mi się kolejne dziecko, które nazwali... Like it. Tak, lubię to. Z, y, na sześć Facebooka. Para jest tak zafascynowana Facebookiem, że postanowiła nazwać właśnie dziecko Like it. Co Ty o tym sądzicie? Ja uważam, że właśnie takie nazywanie dzieci e, dziwnymi imionami jest y, no nie na miejscu, bo nie dość, że takie dzieci zainteresowane zainteresowanie rówieżników dziwnym imieniem, nie zawsze to zainteresowanie jest pozytywne, to właśnie dzieci mają przez to przerąbane, bo idą do nowej szkoły, to się przez pierwsze kilka miesięcy śmieją. Like it i coś takiego. Na przykład Jakbym ja nazwał syna Kiełbasa, to jestem pewny, że w przedszkolu, czy w szkole podstawowej śmialiby się z niego, a już o gimnazjum i liceum nie mówię. No. Może... no może w gimnazjum i liceum nie tyle by się śmiali z czy like z innych rzeczy... Yy, no w gimnazjum może się tak z nim nie śmieją, ale już w podstawówce by, by miała naprawdę bardzo ciężko, więc uważam, że nie powinno się tak nazywać, ale ciekawostka jest. Yy, nazwalibyście jakoś dziwnie, yy, dziwnie swoją córkę? Yy, Skwara ma drugą córkę w drodze, więc też może nazwać ją lubię to. Yy, nazwiesz? Yy, no więc ja myślę, że... Ja myślę, że po prostu fajniej będzie jeśli się nazwie normalnym imieniem, a takie ciekawymi imionami typu like it Domestos, można nazwać kota, przecież inne koty się nie będą śmiały z tego kota, tak? No. Dobra, i ostatni temat. No kurde, szybko coś poszło. Szybko poszło, ale postaram się ten temat pociągnąć jakoś długo. A nie, to jest taki temat, że go się nie można pociągnąć. Ale tak czy siak, w jakimś tam uniwersytecie, chyba nawet na Ohio, chyba w Ohio, czy coś takiego. Yy, chyba w Ohio, chociaż nie pamiętam. Nie mam przed sobą tej strony. Yy, pewni naukowcy wymyślili, żeby zrobić energię z czegoś. Zgadnijcie, z czego może być taka energia. Z moczu. Yy, naukowcy wymyślili sobie, że może być energia z moczu, chociaż tam yy, mocznik składa się z 90% z czegoś, czego nie można wykorzystać do, do właśnie takiego czegoś, co może, yy, co może no, być wykorzystane do energii, to właśnie yy, jest mały procent mocznika, który się zawiera dużą ilość wodoru i to właśnie ma się przyczynić do e, takiego czegoś. E, tak, więc mocz od 20, tysięcy ludzi, e, tak, czyli cały taki uniwersytet, tak tam pisało, a nie pamiętam już, może e, dać energię 60 e, budynkom. E, tak, więc co o tym sądzicie? Chcielibyście tak sobie sikać do toalety, a później to by się przetwarzało na prąd? Ja myślę, że pomysł jest dobry, ale e, przecież jedna osoba tak No powiedzmy jest rodzina czteroosobowa, to przecież z tego nie można yy, sobie zrobić tego, no, z tego nie można sobie ogrzać domu albo innych takich rzeczy zrobić, chociaż pomysł fajny, może być to wspomagające i pomocne, tak, bo oczywiście rachunki za prąd były w byłyby w jakimś tam stopniu mniejsze, yy, to jest fakt, yy, no więc jako wspomagające może być, ale nie sądzę, żeby to jakoś zrewolucjonizowało yy, rynek energetyczny. I tym sposobem właśnie dochodzimy do końca, jeszcze będzie zakończenie, w którym powiem Wam o dwóch fajnych rzeczach z mojego życia, które no nie zasługują, żeby powiedzieć jako takie główne, super, hiper tematy, ale będzie fajnie. Yy, no i uważam, że to będzie jeden z krótszych odcinków, ale myślę, że najgorszy też nie będzie, dowiedzieliście się trzech rzeczy i myślę, że Wam się spodoba, nie wiem, mi się fajnie gada w każdym razie, no. Dobra, to o czym chciałem wam powiedzieć, miałem jechać na AC Drinkers, po raz trzeci już, po raz trzeci miałem jechać, i co? I nie pojechałem po raz kolejny, dlaczego? Bo nikt nie mógł mnie zawieść. No cholera, nikt nie mógł mnie zawieść, tak się wszystko ułożyło. Że za cholerę nikt mnie nie mógł zawieźć. To już mnie tak wkurzyło. Miałem pojechać na tej rejsi Za 30 złotych grali w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa, o 16:35 do, do 17:30, czy coś takiego. Nieważne, że na juvenaliach, a na juvenaliach takich, takich, dziennych, chociaż i tak nie chciałem jechać od początku na jakieś juvenalia, bo tam studenci i takie tam, ale no byli i co, i nie. Nie mam szczęścia do tego zespołu, po prostu tak go lubię, a tak źle z nim wychodzi. No cholera jasna, nie mogę. No. Ale nieważne to. Miałem jechać też na Czesław Śpiewa, ale co, ale siostrze się nie chciało przyjechać do Siemianowic, a z nikim innym bym na to nie poszedł. No i co, no i też nie, poszedłem mi sobotę, kiedy mogłem być na dwóch koncertach, nie byłem na ani jednym. No cholera jasna. No. Tak, co? Co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Kupiłem se stojak na gitarę. Kupiłem se stojak na gitarę, bo akurat jak skończyłem nagrywać podcast gitarowy, to jest, tak mnie naszła ochotę na granie na gitarze, że ciągle gram. Yy, nie gram w żadne gry komputerowe, tylko gram w... Yy, tylko gram sobie na gitarze. No dobra, gram sobie w WordCrafta 3. Przechodzę go od początku, bo na pewnym momencie się zatrzymałem i już mi się dalej nie chciało grać, ale... To jest tak pół, do pół godzinki dziennie, tak to to ciągle gram na gitarze, jestem na dworze czy coś takiego, więc za bardzo tam w grach komputerowych teraz nie siedzę ale stwierdzam wam, że to jest bardzo tani stojak, bo normalnie stojaki kosztują około 50 zł, a ja go zakupiłem za 20 zł. I to było z mojej strony trochę ryzykowne, no bo zawsze może się okazać coś, że to jest takie trochę dziwne, że to jest takie za tanie i może się przewalić. ale z tego co patrzę, z tego co ruszam go, to stoi bardzo, bardzo stabilnie. I opinie na Guitar Center PL, które prawie zawsze były, że gitara się z niego nie, wy nie wysuwa, nie wywala, są jak najbardziej prawdziwe. Mam go dopiero jeden dzień, cały jeden dzień mniej więcej sobie stoi, ale myślę, że opinia jest dobra na temat niego i jeżeli chcielibyście zakupić sobie stojak na gitarcenter.pl za 20 zł, tam są chyba dwa rodzaje, ale przypuszczam, że to jest jedna ta sama firma, bo zamawiałem stojak firmy Warwick, a dostałem firmy On Stand, czy coś takiego, które wygląda prawie tak samo, ale jest inna firma. No no, tu jest takie trochę oszukanie, ale jest, stoi, to stoi, jest dobrze, jest dobrze, więc jeżeli macie tam stojaki za 20 zł, ja przypuszczam, że to jest ten sam model stojaka, tylko piszą tak, a tak naprawdę jest inaczej. No, no dobra, ale możecie sobie zakupić jak najbardziej dobry zakup. Byłem sobie też na rajdzie, na rajdzie na chyba dziewiątym, albo nie wiem, którym nie mi się iść po plakietkę. Któryś tam z kolei rajdzie z łazie górskim e, młodzieży się mianowic śląskich. Kilka gimnazjów jedzie właśnie sobie gdzieś tam. E, w, tym, w tym roku był to Szczyrk. Jadą sobie e, pod górkę, wchodzą na nią. Jedzie się do, albo na szczyt, albo do jakiegoś punktu. W tym tygodniu była to... Mm, no, nie pamiętam. E, były to góry cholera, w Szczyrku były do góry i jechaliśmy do, jakże pasjonująca nazwa, chaty wuja Toma. Co robiliśmy w tej chacie? No, znaczy nie, co robiliśmy? Po prostu jechaliśmy sobie tam do Szczyrku, później weszliśmy na tą górę, mieliśmy akurat takiego przewodnika, Nasze moje gimnazjum miało akurat takiego przewodnika, co szliśmy 10 minut, a później mieliśmy 20 minut przerwy. No, może nie tak, ale coś około tego było. No i... No, nie powiem, że ten przewodnik był jakiś taki super, hiper ale, no, jakoś tam przeszliśmy, yy, było dobrze, później się spotkałem z moimi kolegami z innych gimnazjów, yy, zaczął padać taki deszcz, później grad zaczął padać i siedzieliśmy w tej hasie toma dobrą godzinę, powiedzmy. Yy, deszcz padał tam z tego, nie, dobra, tak półtorej godziny, z czego pół albo 45 minut właśnie padał deszcz i grad. Yy, może nie było to jakoś takie świetne, ale... Jakoś się tam wtoczyliśmy, pogadaliśmy sobie, wróciliśmy, było fajnie, no i co ta informacja wam dała? Nic wam ta informacja nie dała, no poprzednia chociaż ze stojakiem wam powiedziała, że możecie sobie coś fajnego kupić, a nie taka bezmyślna, taka głupia informacja jak właśnie to. No i co, będzie będziemy się żegnać, dziękuję wam za komentarze, że komentujecie, że jak jest powyżej 10 komentarzy to jest dobrze i wy to dotrzymujecie, więc komentujcie dalej, yy, możecie powiedzieć swoim znajomym oczywiście, że jest coś takiego, jeśli wiecie, że im się spodoba, bo jak nie, wiecie, że im się może nie spodobać, to może nie róbcie ze mnie debila. Ale yy, ale może być, uwaga, w niedzielę zawsze na antenie Radia Pełna Powaga o godzinie 20 jest audycja Rok, w której ja gadam na tematy muzyczne, co się stało w tym miesiącu w muzyce. Czasami będziecie mogli mnie po prostu usłyszeć w Radiu Pełna Powaga, jak sobie przyjdę, jak będę miał to i będę chciał sobie pogadać w radiu, to wchodzę na antenę sobie Radia Pełna Powaga i gadam od rzeczy. Dostałem takie pozwolenie od Aldurona, yy, no tak, więc jak chcecie to wchodźcie na pełna powaga pełnapowaga.co.cz. Dobrze, to co, mm, komentujcie, komentujcie bardzo dobrze jak komentujecie, komentujcie, polecajcie swoim znajomym, przychodźcie tu dalej, słuchajcie, resesujcie sobie, subskrybujcie i kochajcie i lubcie się, dobrodzi, dobrodziejstwo sobie dawajcie, mówił Krzyszmen, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! Vybiera z ziemi Ciepło dla ludzi Dla każdej gminy Każdej rodziny Wielką nadzieję Dla Polski budzi A ojciec Tadeusz Jak Prometeus Plękam w Kaliszu, prosił pokorzę, niech w każdej gminie, w każdej rodzinie, o wieku drodzin w ciele pomoże. Wiercom w ziemi kładą rury Geotermia nie fabryka Dar Boga i natury Grajem rządzi jednak klika Której wyobraźnia chora Jak wysiadła jej psychika Każe jak nie do grobnika Ukryź ojca dyrektora A ojciec Tadeusz Prometeus Wybiera Z siemi Ciepło dla ludzi Dla każdej gminy Każdej rodziny Wielką Nadzieję Dla Polski Budzi A ojciec Tadeusz prosi pokorę nie w każdym mnie każdej rodzinie o opiekun drogi gdzie opiekun Gdzie pomoże Brawo, kapela z nadwareczy!